każdy z słuchaczy. Porozmawiajmy o grupie, fotogrupie Detroit. Jakiś czas temu gościłem Cię u mnie w podcaście. Rozmawialiśmy o nowo powstałej grupie osób, które zajmują się fotografią. Minęło już troszkę czasu, może czas na, na, na lekkie podsumowanie? No minęło już, można powiedzieć, troszkę więcej niż pół roku od kiedy się spotykamy. Nasze pierwsze warsztaty jak może słuchacze pamiętają, miały miejsce w Detroit Downtown. Były bardzo fajne, bardzo udane, że grupa osób się zebrała. Mieliśmy później kilka kolejnych wyjazdów. Korzystaliśmy z ładnej pogody. Byliśmy w ogrodzie botanicznym. Byliśmy w Cranbrook Institute. Mieliśmy parę spotkań wewnątrz w budynku Kongresu Polonii Amerykańskiej, który nam właśnie udostępnia sale. Były to Spotkania mające na celu przybliżyć y, obsługę Adobe Lightroom i tutaj podziękowania dla Pawła Gaula, który też kiedyś był Twoim gościem. Y, bardzo fajnie przeprowadzone spotkanie, pokazane było właśnie jak można lepiej używać ten program, jak można z niego więcej wyciągnąć, jak można poprawić swoje zdjęcia. Frekwencja zazwyczaj jest dosyć duża, czasami troszeczkę mniejsza, czasami troszeczkę większa, w zależności od tego, co osoby w danym czasie robią. Jak mówię, nie jest to szkoła, gdzie obecność jest obowiązkowa, aczkolwiek zainteresowanie jest dosyć duże i bardzo się cieszę z tego, można powiedzieć, pierwszego półrocza, które jest za nami. Myślę, że było udane i bogate właśnie w wydarzenia, zdobywanie wiedzy i... Poznawanie możliwości swoich aparatów. Tomek, rozmawialiśmy o tym, pytałem Cię podczas ostatniej naszej rozmowy na, właśnie w podcaście, czy będziesz tworzył jakąś stronę internetową, gdzie będzie można oglądać pracę uczestników tych warsztatów, czy może pokusicie się o organizację jakiegoś małego wernisarzu czy, czy, czy wystawy, zdjęć autorstwa uczestników, czy coś takiego powstaje? Yy, cały czas, Łukaszu, od powstania naszej grupy, yy, gościnnie tutaj właśnie może yy, korzystając z tego, że mogę u Ciebie co powiedzieć, chciałem podziękować yy, Rafałowi Nowakowskiemu z telewizji Detroit, www.telewizjadetroit.com, który udostępnił nam miejsce na swoim forum, gdzie można powiedzieć organizowaliśmy, się nawzajem docierali, znajdowali wspólne tematy, Umawiali się na kolejne spotkania, aczkolwiek biegiem czasu zrobiło się to na troszeczkę ciasno. No i Rafał ma też pewne wymagania, mianowicie trzeba się logować imieniem, nazwiskiem, wstawiać swoje zdjęcie, nie wszyscy uczestnicy warsztatów chcieli po prostu na taką tablicę się wpisywać. I dostawałem bardzo dużo maili, czy to na naszej klasie, czy to na Facebook, czy osobistych, ponieważ promuje naszą grupę, gdzie się da i jak się da. Z prośbą, czy mogłoby powstać coś odrębnego, co byłoby tylko związane z fotografią. No i zacząłem właśnie robić to forum. Nie mam doświadczenia z tym wielkiego, ponieważ nie jestem programistą, ale metodą prób i błędów, szukając na innych forach z kolei komputerowych podpowiedzi, wskazówek. Dzisiaj właśnie ruszyło takie forum, www.fotogrupa.detroit.com Jest to forum użytkowników aparatów cyfrowych. Dlaczego to mówię? Ponieważ y, niektórzy korzystają z Nikon, niektórzy korzystają z Canon, inni jeszcze z Sony, czy Minolta, czy Fuji, czy Pentax. No jest ogromny wachlarz tych y, różnych systemów rejestrujących obraz. I postanowiłem, że zrobię takie forum, abyśmy mogli sobie mieć właśnie własne miejsce. No mieliśmy pokoik tu jak... Y, Chcę powiedzieć, mamy cały dom, który mam nadzieję będzie się wypełniał użytkownikami, w którym będzie się działo dużo rzeczy ciekawych. Forum, tak jak mówię, od niecałej doby właśnie działa. Na pewno będzie wiele jeszcze rzeczy, które będzie trzeba poprawić, ulepszyć, skorygować, ale właśnie dlatego musiał nastąpić dzień, kiedy ono ruszy, żeby te wszystkie rzeczy móc dograć, doprowadzić do perfekcji. Mam nadzieję, że kiedyś to nastąpi. Nie było łatwe, aczkolwiek bardzo się cieszę, że to powstało właśnie dzisiaj. Już mamy obecnie 8 użytkowników. Uważam, że nie jest źle, jak na nie całą dobę serdecznie zapraszam wszystkich, łącznie z Tobą, Łukaszu, ponieważ miałem okazję widzieć Twoje zdjęcia też na portalu, wielkim portalu, jakim jest Interia. Proszę Cię, nawet, nawet nie, nie zaczynaj tego tematu, nie śmiejmy się z tego. Ja bardzo zadowolony jestem, że właśnie nasza osoba tutaj, Polonina, mogła tam wystawić swoje zdjęcia. Uważam, że już wielu z nas robi zdjęcia, a chce dzisiaj je pokazywać. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby coś robić i pokazywać, że jesteśmy, że istniejemy. Twoje kolejne pytanie było o jakiś wernisarz wystawy. No, jednym z ta, jedną z takich wystaw, można powiedzieć, będzie forum, gdzie mam nadzieję, kolejne osoby będą pokazywać swoje prace tak, jak to robiliśmy do tej pory. Służy to temu, że na przykład, jeżeli Ty byś dzisiaj wstawił cztery zdjęcia z autoshow, swoje najlepsze, My się im przyglądamy, dyskutujemy, co na przykład nas drażni, co byśmy zrobili inaczej, co może można by poprawić, na co zwrócić uwagę. I muszę powiedzieć, że przez to pół roku dużo uczestników warsztatów, robiąc te rzeczy na forum, powiedziało mi, że bardzo wiele się nauczyło, zwróciło uwagę na rzeczy, na które do tej pory nie zwracało. Także widzę, że przynosi to dobre, dobre owoce. Kolejną rzeczą jest to, że właśnie te nasze wyjazdy, te warsztaty, spotkania, kiedy gdzieś sobie chodzimy, czy to po lesie, czy po parku, czy tak chodziliśmy po mieście, po downtown, daje nam okazję do dyskusji, do robienia zdjęć, natychmiastowej korekty, dlaczego wyszło mi w ten sposób, a nie winny? o to by wyszło lepiej, nie wyszło trochę gorzej. Później, wiadomo, te zdjęcia trzeba poddać obróbce w tej cyfrowej ciemni. No i tak to wygląda na dzisiaj. Myślę, że będzie to coraz lepsze. A jeżeli jeszcze mam kontynuować yy, odpowiedzieć na Twoje pytanie, myślę, w takiej mojej wystawie, może na początek w kongresie, gdzie jednak bardzo dużo naszych rodaków tutaj y, z Polski korzysta z różnego rodzaju usług i tam bywają, więc będzie okazja, aby zobaczyli, są takie plany, żeby każdy y, zrobił wydruk czterech swoich najlepszych zdjęć. No i w skromnej oprawie, tam byśmy je właśnie chcieli wystawić, myślę, że byłby to taki kolejny kroczek. Tak jak mówię, pół roku jest od momentu, kiedy założyłem tę grupę. Niektórzy uczęszczali, niektórzy przestali uczęszczać z różnych powodów, czy to jakichś życiowych czy rodzinnych, czy z braku czasu po prostu. Aczkolwiek nasze drzwi są zawsze otwarte, to nie jest grupa zamknięta członkiem takiej grupy można zostać w każdej chwili. Tomek tak oglądając stronę fotogrupa detroit.com tak od razu mi się rzuca w oczy to, że jednak preferujesz jedną markę ponad inną. Na samej górze jest obiektyw do aparatów Nikona. Kolorystyka też czarno, taka lekko żółta, zielonkawa i też od razu się kojarzy z Nikonem. Czy to było zamierzone? Czy, czy jesteś użytkownikiem Nikona? Jestem użytkownikiem Nikona. Jakiś czas temu zrobiłem nawet upgrade swojego systemu z D70 do D300S. Mam kilka obiektywów Nikona, aczkolwiek nie jest to forum użytkowników aparatu Nikon. Jeżeli będziemy patrzeć na kolejne wątki, to Mamy regulamin, mamy sugestie, mamy Nikon, Nikon Kulpix, Canon, Canon Powershot, Sony itd., itd. Już pierwszą sugestię właśnie dostałem, aby dołożyć czy to Pentaxa, czy Minolte i na pewno to zrobię. Aczkolwiek myślę, że to, że używam tego systemu w jakiś sposób wpłynęło na tą kolorystykę, nie chciałem forum robić w jakichś bardzo jasnych barwach, ponieważ zdjęcia zazwyczaj ładnie się prezentują na troszeczkę ciemniejszym tle, szczególnie w internecie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, ale tak. zazwyczaj fajnie wyglądają niż na takim jasnym. No i tak szczerze powiedziawszy, to taką słuszną uwagę powiedziałeś, że ma troszeczkę to wspólnego z Nikonem. Nie wiem, chyba taka sugestia gdzieś podświadoma, że akurat wybrałem taką kolorystykę. Mam nadzieję, że ona się będzie podobać i y, że będzie się, y, sprzyjała temu, aby osoby kolejne czuły się tutaj dobrze. Porozmawiajmy o nowych użytkownikach. Jakie są wymagania, żeby dołączyć do Twojego forum? Czy jak to wszystko wygląda? Aby dołączyć do forum, wystarczy zalogować się, czy może tak? Trzeba wpisać adres www fotogrupa detroit.com, wchodzimy sobie i kiedy jesteśmy właśnie już na głównej stronie, u samej góry pod właśnie tym obiektywem, o którym mówiłeś, jest małe słowo register, czyli zarejestruj się. Rejestrujemy się. Wcześniej na forum, jak wspomniałem u Rafała, trzeba było podawać imię, nazwisko, swoje zdjęcie aktualne. Tutaj nie ma takich wymagań. Jeżeli ktoś chce być Jozinem z Bazin, może być Jozinem z Bazin, jeżeli to dobrze wymawiam. Jeżeli ktoś chce być Ansel Adams, może być Anzel Adams. A jeżeli oh wow. ktoś chce być Tomasz Raczek, wiesz, no różnie na forach to jest. Przepraszam. Jeżeli ktoś chce być Tomaszem Raczkiem, tak jak ja się nazywam, może po prostu swój login zrobić jako Tomasz Raczek. Później wybiera sobie hasło, i w tym momencie, kiedy naciśnie guzik rejestruj, już jest zarejestrowany i jest uczestnikiem forum. Następnie, kiedy już jesteśmy zalogowani, wchodzimy sobie dalej w opcję naszego konta, gdzie możemy podać czy to namiary na nasze jakieś komunikatory, czy jeśli posiadamy stronę internetową, możemy ją tam podać i promować dzięki temu Możemy zrobić sobie swój ulubiony awatar, tak wspominałem, może to być prywatne zdjęcie, może to być coś zabawnego, coś ciekawego. Moim awatarem obecnie jest logo firmy Nikon. Tak no, właśnie, no właśnie, no właśnie. <śmiech> <śmiech> tak jak tobie bliska jest firma Apple, tak mi jest bliska firma Nikon. Wiesz, zacząłem od tego systemu, pewnie gdy zaczął od systemu Canon. To ja byś został już Canon. przy nim na dłużej, tak, to zazwyczaj tak chyba jest. Myślę, że wiesz, znam kilka osób, które korzystało z systemu Nikon, przeszło na system Canon, znam osoby, które odwrotnie z Kanona przeszły na Nikon. Myślę, że to jest kwestia po prostu doświadczenia. Im więcej człowiek się uczy, im więcej poznaje możliwości i właśnie im więcej wyciąga z aparatu, w pewnym momencie się zastanawia, a może tam mógłbym jeszcze lepiej i takie były wypowiedzi między innymi niektórych tych moich znajomych że chcieli spróbować czegoś innego. Obecnie są na dwóch systemach. Mieliśmy tutaj też jednego uczestnika, pana Jerzego Szelążka, który współpracuje z Tygodnikiem Polskim. Właśnie ma u nich też bardzo ładną galerię, który wiem, że był użytkownikiem jeszcze więcej niż dwóch systemów. To była, jeśli dobrze pamiętam, Nikon, Minolta, Fuji i chyba Pentax. To był bardzo, bardzo dobry nasz członek, aktualnie jest bardzo zajęty. Myślę, że może kiedyś do nas wróci, zasili nasze szeregi. Ale wracając do forum, każdy może się zalogować na to forum. Pierwszym, pierwszym w ogóle wątkiem jest regulamin, także warto się z nim zapoznać. Jest to regulamin, który zezwala na wiele rzeczy, ale wiele rzeczy też zabrania. Także prosiłbym, żeby się z nim zapoznać. Chodzi choćby o takie proste rzeczy, jak nieużywanie bulgarnych słów, czy niezamieszczanie nieswoich zdjęć, czy niezamieszczanie osób na zdjęciach bez ich zgody. Są to takie podstawowe rzeczy, które w prawie fotograficznym są zawarte. No i dzisiaj ochrona danych osobowych, nawet oprócz tych na piśmie, myślę, że też wchodzi w zakres tych, które przedstawiają nas, czy to na zdjęciach, czy na materiałach wideo. Tak, Myślę, że forum będzie czytelne i myślę, że coraz więcej osób będzie przystępować i czekam na Ciebie. Tomek, bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz przypominam adres fotogrupa detroit.com. Jeśli teraz nie jesteście blisko komputera, odwiedźcie, odwiedźcie polskie-detroit.com. Tam znajdziecie link do fotogrupy Detroit. Tomek, jeszcze raz wszystkiego dobrego, powodzenia z nową stroną i do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem. Ja dziękuję również bardzo. Może dodam Łukaszu, jeżeli pozwolisz, jeszcze jedno zdanie, że nie jest to forum tylko dla ludzi z Detroit, czy z Michigan, czy ze Stanów. Chciałbym, aby to forum jest słuchany dookoła świata. Wiem o tym dobrze. Dlatego ktokolwiek i gdziekolwiek lubi fotografię i tą fotografią się zajmuje, zapraszam do nas. Niech dołączy. Niech pokaże swoje okolice, swoje tereny. www.fotogrupadetroit.com. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo.